Odcinek trzynasty. Truba Duży, Wej, truba dokąd drogi idą Was przez dolinę, rzekę i las, do miasteczek, wiosek i miast, gdzie piosenki są, nie może braknąć nas. Truba Duży, Zamiast mieczy mamy lutnie i ballady, zamiast pies, zamiast zbroi uśmiech, zamiast tarczy pieśń. Byleby tylko nam dziewczyna, byleby pełny puchar wina, byleby płacił ktoś uśmiechem albo łzą. Bo gdzie ludzie wokół wina, tam piosenka się zaczyna, a gdzie są piosenki, tam zawsze są. I trovatori los trovadores, truba duży, truba duży, truba duży. E, truba trwadu. duży, hej, truba duży. A gdy próby przyjdzie czas, gdy w obronie wiosek i miast przez dolinę rzekę i las rusza zbrojny lud, nie może braknąć nas. Truba Trubaduru Odkładamy lutnie swoje I chwytamy miecze w dłoń Nakładamy zbroję Trąbka gra na koń W domu popłacze się dziewczyna To już nie czas na picie wina To już nie czas wesołych śpiewów Miłych słów Potem sypionam nam kurhani Albo wolni powracamy, a dziewczyny piszczą, patrzcie, idą ze nóg. Il trovatori los trovadores, trovaduży, trovaduży, le, trovadu... Taka pioseneczka, a zaśpiewamy ją Państwu, dlatego przepraszam, odłożę gitarę. Zaśpiewam Państwu tę piosenkę, może nie bardzo ona jest związana z Lwowem, ale z atmosferą panującą w Lwowie. To znaczy, mówi o tym, że ludzie kultury, sztuki, nauki w godzinę próby stają w pierwszym szeregu walczących o wolność, o niepodległość. Ale gdy rozpoczyna się walka o władzę, o stolki, gdy na czystym rosole pojawia się szum, Wtedy się wycofują. Tak, na no rozdział nosi tytuł Prawda i Tylko Prawda. Tym razem chciałbym zacząć od cytatu. Przy końcu ulicy Piekarskiej na obszarze kilkudziesięciu morgów znajduje się przepiękny, ale nastrojowo smutny główny cmentarz Lwowski, którego prawie nikt z mieszkańców Lwowa nie zna. Na zapoznanie się bowiem z tereną i historią ludzi niejednokrotnie bardzo zasłużonych. Trzeba by kilku tygodni, jeżeli nie miesięcy. Na odcinkach nowego cmentarza leżą obrońcy Lwowa, uczestnicy walk legionowych, jako też szczątki ludzi ze wszystkich prawie zakątków Europy, wraz z północną częścią Ameryki. Leżą opodali ludzie wszelkiej narodowości, którzy padli na dalekiej obczyźnie w czasie walk w 1914 i 1915 roku leżą legiony wrogów i przyjaciół swoich i obcych, a wszyscy z zbratani niemocą aureoli śmierci. Leżą i tacy, co do których zapytać by należało co za, skąd przyszli, jak się zwali. Są to znani, nieznani. Nie odmawiajmy nikomu czci i uznania, bo wszyscy ofiarowali młodość i życie, za moc i wolność swojej ojczyzny. I tu jest koniec cytatu. Pytanie, dlaczego zacytowałem słowa pana Braitera z książki napisanej w 1937 roku, a nie pisałem na ten temat sam? Bo podobne, czy nawet te same słowa napisane dziś brzmiałyby zupełnie inaczej. I nie wiadomo, jak będą brzmieć w przyszłości. Chyba że sięgniemy do prawdy bezprzymiotnikowej. Nie prawdy nagiej, czy przyodzianej, gorzkiej, czy słodkiej, trudnej, czy łatwej, bezlitosnej, czy miłosiernej, nie do zbicia, czy do zbicia, skomplikowanej, czy prostej, a po prostu do prawdy prawdziwej. Baciary powiedzieliby ma słuszną rację, a nie mylny blond. <gry> Odpowiedź na pytanie, ile jest dwa razy dwa, nie może brzmieć prawie cztery, ani według wszelkiego prawdopodobieństwa cztery, ani jak w telewizji lat 70. A przepraszam, kto pyta? Bo dwa razy dwa jest cztery. Wszelkie domniemania, wszelka umowność w dziedzinie faktu odbiera sens w matematyce, wszelkiej nauce, wiedzy. Jak dodatkowy pulton obaliłby muzykę europejską. Jak zastraszone nauczanie lat 45-56 na zasadzie ja mam żonę i dzieci powodowało mętlik w głowach młodzieży uczącej się w historii nie w szkole, lecz w domu. No, czasem bywało na odwrót. Poczta pantoflowa, niedomówienia, mów gigantyczne ploty, relacje naocznych świadków stamtąd... Przemycane fotografie, wolna Europa, oczywiście, kłamie. Radio Moskwa, oczywiście ci mówią prawdę, tak. Święto, oburzenie wyznawców, dzidek nie znalazł już grobowca rodzinnego. No jak długo można na miłość boską? XX wiek, łączność satelitarna. A przede wszystkim zadyszana autocenzura redaktorów odpowiedzialnych. Ostatecznie też mają żony i dzieci, to prawda. Jeszcze nie czas, jeszcze nie czas, jeszcze nie teraz Zdejmowanie spółek, a może już A może jeszcze nie, a może może tego... Ach, ci, ci Napisałem nawet o nich Taką piosenkę Też jej nie ma w książce Ale spróbuję państwu ją zaśpiewać Nazywa się to Ballada o Bazylim Zacznę panie i panowie Pozwolicie, że opowiem o Bazylim O Bazylim O Bazylim o, to był talent, bez wątpienia Miał trzy maski, mógł je zmieniać w każdej chwili W każdej chwili, w każdej chwili Wobec szefów miał Potulną i życzliwą A przy poddanych Nieprzystępną i zgryźliwą No i trzecią zapasową Taką można rzec służbą Tak, proszę państwa, nie to, ni owo A takich jak wadyli jest kilku, moi mili, popatrzcie w prawo, w lewo, nie ma tu bandy lego. Całkiem nieźle prosperował, ktoś tam wpadł, ktoś z sobą, jak to w pracy, jak to w pracy, jak to w pracy. Pan Bazylij sprawę zbadał, ciach maseczki, bo przestawiał, no i cacy, no i no i Tym, co w górkę, to potulną i życzliwą, tym, co z górki, to nieprzystępną i gryzliwą, a tym niepewnym, to No przecież już mówiłem państwu, tę służbową, tę, Krzysiu, ni to Aż tu raz nie wiedzieć, czemu coś odbiło Bazylem oj, Bazylii. U Bazylii bazyli. Pomyliły mu się maski, wpadł w kłopoty i w nielaski w jednej chwili, w jednej chwili, w jednej chwili. Straszył szefów nieprzystępną i zgryźliwą. Przy podwlanej widział potulną. <śmiech> życzliwą i zagubił rezerwową tę najważniejszą tę służbową no i przecież dwa razy mówiłem jak boga kocham czy to jak to się nazywa nie toniowo przyjechał pogotowie bowiem dbać o bliźnik zdrowie zwyczaj każe zwyczaj każe zwyczaj każe przyszło kilku tęgich panów specjalistów od kaftanów trzech lekarzy trzech lekarzy Trzech lekarzy Zdjęli maskę zeń tę potulną I życzliwą Potem drugą tę nieprzystępną I zgryźliwą W braku trzeciej zaś odkryli To, że w ogóle Bazyli Nie ma twarzy A takich jak Bazylii jest kilku, moi mili, popatrzcie w prawo, w lewo. Przepraszam, czy przypadkiem w okolicy dzisiaj nie ma to bazylengo. Tak, to było jednym z moich, z moich, z moich, z moich, jak to się było, decydenci. Chyba tak. No dobrze, ale wracam do książeczki. Wracam do zaognionej rany w sercu każdego Lwowiaka, każdego Polaka. Ostatnio byłem na cmentarzu Leczakowskim 11 miesięcy temu, a więc mogę powiedzieć śmiało, że nie jednego dzisiaj Rosjanina też, czy Ukraińca. Wzruszający, choć spóźniony trochę wstyd. Źle się stało. Zniwelowano cmentarz obrońców Lwowa. I nie ma co szukać kogoś, na kogo można by zrzucić winę. Naród w przeciwieństwie do rządów winy nie zrzuca. Bierze ją na siebie. I my przecież niszczyliśmy, czy niewystarczająco dbaliśmy o grobowce niemiecku, Prawda? Nie byli to nasi sprzymierzeńcy, nie byli to nasi bracia. No i my nie mamy prywatnych czołgów do jeżdżenia po grobach sojuszniczych. Tak. No trudno, stało się, nie odstanie się, ale... Ale trzeba naprawić, a przede wszystkim trzeba zwyczajnie po prostu mówić o tym prawdę. Nie tylko o tym, po prostu trzeba mówić prawdę. I tu, w tym miejscu, wstaję od stołu. Wstaję od stolu i klaniam się pięknie, nie za nisko, bo to nie w naszym zwyczaju... Panu docentowi Stasiowi, a kłaniam się Panu docentowi za to, że zaczął o tym cmentarzu pisać wtedy, gdy już samo pisanie o nim nie było bezpieczne. A o tym, żeby wydrukować to, żeby to mogło być tematem pracy naukowej, można było tylko marzyć, ale od czego te trzy wspaniałości: wiara, nadzieja, miłość? I oto książeczka w druku. Po zawale pić nie wolno, ale siurim, taki był toast w Lwowie. Może państwu powiem, że w domu to ja miałem ten kieliszek kuniaku, ale tutaj niestety nie mam, bo Krzysiu się nie postarał. Co ja mogę zrobić? No nic, już bez tego niech wierzy, że w domu wypiłem. I oto ja, wzruszony lwowski piernik, pije twoje zdrowie, chłopcze. W nawiasie jasny gwint. I już każdy poniżej sześćdziesiątki zaczyna być dla mnie chłoptaś. Wypijcie i wy jeśli wam wolno oczywiście. Słuchacze moi ukochani, zdrowie tego, który zaczął pisać o nekropolii Lyczakowskiej, nie dlatego, że miał w oczach, jak na przykład ja teraz, morze światełek zapalonych w dzień zadusznych na grobach powstańców z 63, z 30 roku, na mogilach żołnierzy kościuszki wiarusów napoleońskich, pod lasem krzyży kryjących dzieci Orlęta, które obroniły miasto i pośmiertnie Zdobył dla niego krzyż Virtuti Militari. Pod nagrobkami Konopnickiej, Zapolskiej, Kruszelnickiej, Wolskiej, Bartusiurny, Dulembianki, Wysłouchowej, Strzalkowskiej, Niedziałkowskiej, Grodgera, Luzińskiego, Balińskiego, Baroncza, Banacha, Balcera, Kubali, Abrahama, Szajnochy, Lama, o jest na jednym oddechu nie dam rady przeczytać, Gorgoleskiego, Zachariewicza, Smolki, Stefczyka, Rywakowicza, Supińskiego, Dybowskiego, Porębowicza, Kalenbacha, Altenberga, Pilata, Chmielowskiego, Szczepanowskiego, Gosz Młodnickiego, Rodocia, Bełzy, Markoniego, Dobrzeńskiego. E, co proszę? Co proszę przyszłości narodu? Że te nazwiska nie zawsze wam dużo mówią? A po co ja to napisałem? A to wasza w tym głowa, żeby wam mówiły więcej. Tak. Przepraszam, wracam do tematu. Więc nie dlatego pisał pan Stanisław, że w uszach miał tak jak ja teraz szepty modlitw. Syk zawilgoconych knotów zniczy, pochlipywanie lewowskich mam, babć, szelest listopadowych liść, listopad dla Polaków, pora niebezpieczna, a grudzień, a wrzesień, a sierpień, a październik, to już nie u nas, ale u nas też, a czy zostały jakieś miesiące dla Polaków bezpieczne, co? Tak, i nie dlatego, że czuł w nozdrzach, jak ja teraz czuję woń dzidla i dymu, butwiejących mchów, oszelamiający zapach morza kwiatów, składanych z marnym, którzy odeszli z tego najpiękniejszego ze światów, by żyć we wdzięcznej pamięci narodu, któremu poświęcili tak wiele, czasem wszystko. Nie, nie dlatego, bo pan Stanisław nie jest lwowianin. Dlatego wertował, węszył, pisał, do kogo tylko mógł. I do mnie też. Szperał, niuchał, bo starał się ratować przed zapomnieniem to, co gorliwi dworzanie starali się z takim samozaparciem wdeptać w niepamięć. Byli tacy, byli, byli. Nie on jeden na szczęście. Witek traci wzrok nad starodrukami, mapami, pamiątkami architektury lwowskiej. Jurek wysuplałby ostatni grosz za bibelocik, zaproszenie dyplomafisz, coś, czego on jeszcze nie ma. A czegoż u licha on jeszcze nie ma, byle stamtąd. Jancio, choć nie docent, ale inżynier dźwięku, zresztą na obwolucie znaleźć można jego nazwisko, Zagozdy, ma w swoim Zagozdeum tyle zapisów fonicznych z Lwowa, o Lwowie dotyczących Lwowa, że, no krótko mówiąc, ma prawie tyle, co ja. A z tych najstarszych zapisów, nie o Lwowie, to on, lobus piekielny ma chyba wszystko. Chce widocznie, żeby mnie nagło niespodziewana troista z buraczkami. No dobra, dobra, przepraszam. Stasiu, też inżynier, ale hutnik. No. no hutnik, no gdzie Rzym, gdzie kryma, gdzie kręcone słupy do jasnej anielki. No. Więc ten hutnik z Cetnarowskiej wynykał kilkanaście lat temu inżyniera z wesołej lwowskiej fali Stanisława Wladykę, i ohydnym szantażem klęczał podobno przed nim na środku plantów w Krakowie i zarykiwał się udając lajbusia z walów hetmańskich. Tato ma dolary, mama ma kulczyki, a ja biedny bo chodzę bez buciki. Tak, tak, musi być buciki, bez buciki, bo tak było w lat. Co ja wam będę dużo gadał. Takiego sztępu panu Wladyce narobił, że ten płacząc oddał mu te płyty decylitowe z 1936 roku do przegrania. Zresztą dzięki temu mam je ja przegrane. Ludzie, żebyście wy wiedzieli ilu takich poszukiwaczy prawdy, takich obląkańców, szperańców jest, to się w głowie nie mieści. To znaczy, no, dzisiaj jak to przynosi profity, jak to się opłaca, jest ich aż za dużo. I to fałszywych na dodatek. Ale wtedy, gdy to było niebezpieczne, to... No dobra. Piosenka Jancio Szperancio. Wszyscy ludzie rodzą się tak samo Wszyscy jako dzieci Jedni nimi pozostaną i to są poeci Drugim mija to, przechodzi, dziećmi być przestają Z tych polityc, handlowcy, trzeźwi wyrastają Piersi ledwo koniec z końcem, drugim pieniądz, poklask, blichtr i bat. Piersi wolność, prawda, pęd, powietrze, słońce, drugim zniewolony wiatr, wiatr, wiatr, wiatr. A jańcie, Szperancie myszkuje, wyrytuje i szpera. I węż, a nosu mała ma I ratuje, ratuje Gdzie tylko, gdy tylko Jak tylko, co tylko się da Da, da, da, da Gdzie tylko, gdy tylko Jak tylko, co tylko się da Czy rację ma Wszyscy ludzie umierają, wszyscy, wszyscy bez wyjątku. Dzieci po nich zaczynają wszystko od początku, patrząc, co po tamtych, co odeszli, pozostalo. Po tych dużo, po tych średnio, po tych nic lub mało. Te zbierają myśli rwące, tamte chcą by deszcz, im złoty spadł, pierwszym wolność, prawda, pęd, powietrze, słońce, drugim zniewolony wiatr. wiatr. I szperaj węszy, a nos on ma, ma i ratuje, ratuje, gdzie tylko, jak tylko, co tylko, gdy tylko się da. Da, da, da, da, gdzie tylko, jak tylko, co tylko, gdy tylko się da. Czy rację ma? Ha, ha, ba. Na motylka natknąłem się przypadkiem. Przed kilku laty spotkałem się na Śląsku z rodziną Lewowską nie Lewowską. przemieszano, jak to się w Lwowie mówiło, na wszystkie boki. Tam zmęczony wdałem się po koncercie w rozmowę z dzieckiem dziewczynką. W pewnej chwili w powodzi dawkowych pytań zadala jedno, od którego uderzyły na mnie siódme poty. A pan tyż klamie? Pojrzałem na dziecko i mi się przeraźliwie smutno. Jak to też. Rozmawialiśmy długo o jej kłopotach o moich. Prosiłabym, ułożył jej list. Oto list motylka. To ja piszę do pana. Ja jestem motylek, tak mnie nazywa, panie Michaile. I ja piszę do pana, niech pan się nie gniewa, bo tak ślicznie o panu. Pan Rosiewicz śpiewa, a mam lat prawie dużo. Pan też ładnie umie mówić, a ja jeszcze nie wszystko rozumiem, bo ja, wie pan, ja jestem trochę nietypowa. Bo mój dziadzio, on umarł, to on był ze Lwowa, a umarł gdzieś daleko, za Uralem, w Bijsku. U was też się urodził tatuś, Bidaczysko. Tak chórował, że umarł, gdy miałam trzy lata. No i teraz jest w domu całkiem nowy tata. On jest dobry, naprawdę, ale trochę inny. Kiedy płacze to mówi, że on nie jest winny Krzyczy, że ma to wszystko Wtedy krzyczy mama, ja się boję Dlatego pisze list do pana Drugi dziadziu mnie wyśmiał. Oj, głupiutka jaka ty masz do kogo pisać Poślij mu buziaka Może grub babci znajdzie za polarnym kręgiem Babcie wzięli Gdy dziadziu dojeżdżał do Węgier Musiał być dzielny Bo mu za to właśnie dali krzyżyk taki Bieru ty mili m, e, Dziadzio go w nakazliku kololuszka chowa, taki był, mówi, w herbie twego miasta Lwowa. A jak ja mu tłumaczę, że to Ukraina, to on mruczył mamie i o jakichś synach i przeprasza mnie za coś i caluje w czulko i chlipie i mnie tuli i znów chlipie w kółko i powiedział raz, myślę, że okropny grzech to, że pradziadziu się modlił o wojnę powszechną by wszczepiły się wreszcie te potrójne macki. Lwów znowu był polski, a nie austriacki. <śmiech> ja w szkole geografii uczyć się zaczynam. No i gdzie jest ta Austria? A gdzie Ukraina? Pani uczy, że Lwów to są ziemie odwieczne. I że inaczej mówisz to jest niebezpiecznie. Potem znów się wypiera, że tak powiedziała, a ja nic nie rozumiem, bo ja jestem mała. I jeszcze dziadziuś powiedział, a ty oczywiście nie podawaj adresu tam w tym swoim liście I za głowy się lepiej powtarza mi, że wcale nie chce się znaleźć znowu na Sybirze A tam przecież jest ładnie Ja w kinie widziałam. cudna, wielka kraina Jak ta Polska cała, albo dwie Nikt dokładnie nie wymierzył tego, a mój dziadziuś jej nie chce zwiedzić Tak dlaczego? A jak strasznie się złości na, na, na mego braciszka, że do milicji poszedł. Nie dla stanowiska, jakby poszedł się uczyć, tak on właśnie twierdzi. Nie dostałby mieszkania do jakiejś tam śmierci. Chciał powiedzieć do jakiej, mama go wygnała i z dzichu wrócił pijany. To ja znów płakałam. A brat dziadka, no i tego co był chrzestny taty i też umarł w tym, e, jak się to nazywa. Katyń, Jak na grobie im świeczki zapaliła babcia, pan milicjant powiedział, że to prowokacja, że jest grób drugi lepszy i tam iść należy. Czy to znaczy, że dziadka brat w dwóch grobach leży? A niech przypadkiem kto w domu poruszy te kwestie? Zdzich mój brat krzyczy, że to faszystowskie bestie. Dziadzie mówi nieprawda, to było inaczej. Wszyscy wrzeszczą okropnie i ja znowu płaczę. A spytam o co chodzi. Wszyscy milkną nagle, tylko dziadziu jak zawsze mruczy, niech tu diabli. I powtarzał, od czasy, od czasy, zobaczy, dziecku zamiast się bawić, płacze wciąż i płacze. A jak chcesz je pocieszyć, to ci rentę starczy, a uzgerechnet na parę kilu pomarańczy. A stryjek był karlem, to znaczy jakowcem. I starali się sprowadzić Polskę na manowce z przyjacielem, docentem i w dodatku Żydem. Lubili sobie siedzieć u sióstr, u brigidek. Więzienie w Lwowie nazywało się brigidki. Ale kiedy nadeszła chwila wyzwolenia, pewno byli w piwnicy, bo wyszli z podziemia, a jak wyszli, to wnet ich bracia ujawnili, chyba byli zmęczeni, bo ich posadzili. I powieźli z honorem i stryjka i żonę do Kruczków – i nie do kruszków, do tego, do wronek. A gdy wjeźli, w niemiecki mundur go ubrali. Stryjek sam mi to mówił. Myślał, że się spali. Dużo mogłabym Uch. mówić o rodziny losach. Stryj był trochę za Karla, a trochę za Klosa. A ksiądz mówi, że Pan Bóg jest dobry i mądry. Na to pani dyrektor przesądy, przesądy. Wszyscy mówią, że wierzyć w coś koniecznie trzeba, że należy być w partii, jak się chce do nieba. Że należy mieć uszy, że nie wolno kłamać, ale dzieciom to klamią. Klamią. Nawet mama. Kiedyś mówiła, że mnie przyniósł bocian w dziobie. Wszyscy się w szkole śmieli, mówili, tyż lubię, ale ci mama wciska kit. Wiedz, wiecie, ruchu dzieci nie bodźki noszą, lecz wychodzą z brzuchów. Mama mój list czytała. Długo mnie tuliła, śmiała się i plakała. Coś ty wymyśliła, co ty masz tam w tej główce? O takich curuniu mówiło że we Lwowie, ma kuku na muniu. Zasnęłem, a gdy w nocy znów się obudziłam, mama plakała. Chyba za mnie się modliła. Ja zasnąć już nie mogłam, ale nie wstawałam, udawałam. To brzydko, wiem, choć jestem mała. I myślałam, dorośli, dlaczego kłamiecie? Kłamiecie, potem przez was spać nie mogę, dzieci. Kiedy prawdę chcę mówić, mama, dziadek, tato, zawsze ktoś dobrze radzi, jeszcze nie czas na to. Proszę. Niech mi Pan powie, jak Pan dzieci lubi, kiedy będzie czas na to, żeby prawdę mówić. Bo jak czasu nie będzie, to ja wiem, co zrobię. Wezmę mamę i dziadków i ucieknę sobie. Gdy ma się dość wszystkiego, to jak wujciu Milu można wtedy poprosić o prawo bajzylu. To my z mamą, z dziadkami poprosimy o nie. A tylko czy to dla dzieci też jest dozwolone. I tylko ciągle jeszcze nie wiem, proszę pana, czy uciekać do pana mam, czy do Regana. A najlepiej, jak ma pan tych sputników, kilka by pan jeden dał dla mnie, znaczy dla motylka. My by siedli na taki sputniczek malutki i fruneli daleko, tam gdzie nie ma wódki, tam byśmy policieli z dziadkami i z mamą, gdzie nie krzyczą, nie płaczą i dzieciom nie klamią. I niech pan się nie gniewa, że pisałam tyle, ale mnie dziś jest smutno. Przepraszam, motylek. <śmiech> Żeby dziecko tak smutno nie było, zaśpiewałem jej ballady o padnie Franciszce, ale to już na drugiej stronie siódmej kasety.